o pięknym panią. Kierowca w domu jest? Jest. Znaczy się nie ma, nie ma. No to święty Krzysztof pomoże. Oj, chyba nie dopomoże. Cześć dziewczyny. Cześć. Ej kolego, kolego. A co ty tutaj handlujesz? Na obrazki święte rozdaję. No, pozwolenie masz? No Jakie ja pozwolenie? A srakie. Wie, że to jest impreza zamknięta? Albo do maratonu, albo do loterii, albo do domu. Do widzenia. Co tam dziewczyny? Super. A wy nie tańczycie? No chyba z tobą. <gry> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Mocek, a wysłuchacie Kino Miś. A razem ze mną są po mojej prawej stronie. Arek Trendowski. I po mojej lewej Anglia. stronie. Przemek Szczepaniuk, Irlandia. O, taki... Ja jestem prawicowy, są on lewicowy. Tak, chciałem tak. zaskoczyć i chciałem zobaczyć, który będzie bardziej po prawej stronie, a który po lewej stronie. No Przemek to widać, że jest lewicowy. Z mojego punktu widzenia Przemek... Po jego Przemek jest po prawej stronie, no ale dobrze. Więc witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Kino Miś, a dzisiaj będziemy omawiać polski film, jak to mamy w zwyczaju, pod tytułem Maraton Tańca. Cieszycie się, panowie. No, cieszymy się, bo film przaś, przaśny i festynowy. Tak, tak, z e, dużą ja ilością, ilością muzyki. Jest się czego cieszyć. Z dużą ilością dobrej muzyki. No. Najgorszą, przy, przy której yy, Arek tańczy. Dobrze, reżyserem filmu jest Magdalena Łazarkiewicz, a ja może opowiem tak w skrócie, o czym jest film. Jeżeli ktokolwiek sięgnie po maraton tańca i wcześniej będzie chciał przeczytać jakieś typowo prasowe materiały na ten temat, to dowie się, że jest to film o rywalizacji dwóch przyjaciółek, ale jest to opis totalnie błędny, bo tak naprawdę yy, cała historia skupiona jest wokół pewnego festynu, na którym można wygrać 50 tysięcy złotych. No i właśnie o tą kasę będzie się rozchodzić, a jak tytuł filmu głosi maraton tańca, czyli to, co trzeba będzie zrobić, żeby te 50 tysięcy zgarnąć. Czyli tańczyć do upadłego. Był kiedyś taki film amerykański, czyż nie dobija się koni? Był. Też było, też było o takim maratonie tańca. No właśnie... Sporu... Pamiętam z dzieciństwa. Porównywany jest maraton tańca do tamtego filmu. <grych> Chyba to jest... Pamiętam te sceny z rozmazanym makijażem, jak tam tańczyli, z... no i właśnie kurę bardzo podobne no teraz mi się przypomina, że faktycznie była scena taka nawet podobna w tym filmie, no dobra, najpierw opowiedz może jeszcze. <śmiech> jeszcze, żeby tak, nie, no bardzo dobrze, dobrze, że wszedłeś, bo to jest ci... no to dobra, to jeszcze powiem o tej scenie. Scena była taka, że jakby m, zakonnica tańczy na nogach księdza, tak? Tak, dokładnie. Jak się tak tańczy, mi się to, czasami tańczy, że się staje na stopach tak, partnera. Tak. No i, i w tym... Y... Czy nie, nie dobija się koni chyba też jest taka scena. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie z zakonnictwem, tylko normalnymi mi param. <grym> <grym> No dobra. To pojedź tam, prowadź. No i... Cała historia tego filmu... Yy, cała akcja dzieje się w miejscowości... Yy, która nazywa się Dąbrówek? Dąbie. Dąbie. Dąbie. Wiedziałem, że coś z dębem. jest taka dzielica Szczecina. Oczywiście cała miejscowość wymyślona na potrzeby filmu. No i ten film ma przedstawić nam taki schematyczny obraz prowincji, problemów tych ludzi z prowincji, jakieś niespełnione marzenia, które dla innych mogą się wydawać dość błahe. No i oczywiście patologia mieszkańców takiej zapiedziałej miejscowości. I przez pryzmat tego wszystkiego właśnie wydarzenia związane z tym maratonem tańca będą się dziać. Tak? I przez pryzmat właśnie tej patologii, tej prowincjonalności mieszkańców miejscowości Dąbie no wiele takich różnych bardzo, bardzo skromnych zwrotów akcji, bo tam naprawdę mało się dzieje. Ten, ten, film nie ma tak naprawdę, ten film nie ma tak naprawdę głównych bohaterów jeszcze trzeba dodać jest sporo takich jakby par nawet można powiedzieć na którym się skupia reżyser przez chwilę, a potem przeskakuje do następnych potem wracając do tych z powrotem i się w to wszystko kręci w kółko jakby filmowane no nie wiem, no no, no nie ma, nie, nie, nie ma takich ludzi, których, no może ten Krystian jest takim najbardziej chyba pozytywnym i najbardziej takim wybijającym się bohaterem, że, mo że można by go nazwać głównym bohaterem. W jest ten kulawy Krystian. No tak, wokół niego się chyba kręci najwięcej scen. Ja chciałem tutaj jeszcze wrócić do tego obrazu, tej polskiej wsi, że jest bardzo, bardzo wypaczony. Chociaż w Polsce nie mieszkam od dawna, ale ten film chyba pokazuje wszystko co najgorsze, co mogłoby być w, w, w polskiej wsi. No to jest tak podobnie, podobnie jak pokazywał taki do, para, udawany dokument Arizona Podobnie jak czasami wygląda to w serialach takich typu Rancho, Zotopolscy, jest to takim, w takim krzywym zwierciadle wszystko pokazane. Bardzo, właśnie tak jak mówisz, bardzo wypaczone. Są niektóre cechy są też groteskowe wręcz. Są wyolbrzymione, są przerysowane strasznie. Tak, ja jestem, no i jestem jest. w stanie stwierdzić, że ten film jest spóźniony o dobre. 6 lat, bo wtedy można było w takich warunkach i takie realia przedstawić w ten sposób, a dzisiaj niestety to już jest troszeczkę rozbieżne z rzeczywistością. Może pani reżyser yy, miała yy, zamysł na ten film dużo, dużo wcześniej, dopiero teraz go zrealizowała, przez co ten film jakby stracił na swojej aktualności. No Jeżeli chodzi o tego typu sytuacje polskiej wsi, polskiej prowincji. Tak. No. <śmiech> Dobrze, może e, powiedzmy coś o aktorach, tak? Tak. Zestaw młodych polskich aktorów, którzy dopiero się rozpędzają, którzy mają pierwsze y, filmy za sobą, y, którzy przechodzą z desek teatru do filmu ale tak jak wspomnieliście, bardzo ciężko o tych takich głównych aktorów w tym filmie także tutaj w zasadzie, Ten film się tak, z tak, w zasadzie epizodów. jest kilka takich epizodów i, Dziesiąt, i one się zbiegają w pewnych miejscach i poza tym nie ma jakiejś takiej spójnej fabuły, jedyne co łączy te wszystkie drobne epizody to, to 50 tysięcy do zgarnięcia właśnie w maratonie tańca tak? to jest wątek przewodni a wokół tego jest dwie, trzy historyjki ubrane no tak tak to dokładnie wygląda jest też kilka historiek nie, nie do końca zrozumiałych w tym filmie no kilka jest, wydarzeń no, kilka wydarzeń do końca roz, zrozumiałych przynajmniej dla mnie i e, takich zostawionych całkowicie przez reżyserę okay. no jest no, wątki po prostu takie nie, niedokończone niewyjaśnione tak jeśli ktoś chce zobaczyć film, w którym upchane jest wszystko i, i romans, i komedia, i dramat, i film muzyczny, i kryminał, no to... to jest właśnie taki film. Tak, tak. A jak, Jesz... a jak wiemy, jeżeli co, coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jeszcze wątki science fiction są. Tak, oczywiście. No tak, jeszcze metafizyka do tego. Ktoś tu, tu, ktoś tu się za bardzo próbował zabawić w tym filmie. I tak jak ktoś... No tutaj jest wiele porównań. Tak jak to porównanie, o którym wspomniał Arek, czyli czyż nie dobija się koni, yy, ktoś próbował porównywać ten film i obraz tej prowincji do obrazów prowincji z czeskich filmów, co też się niekoniecznie udało. Są te momenty właśnie takie troszeczkę fantastyczne, ale o tym może będziemy spoilować troszeczkę później. No właśnie... No tak, bo jest, jest po czym jechać, a, a y, y, jeśli, be, jeśli będziemy jechać po tym filmie, no to y, wyjdzie parę rzeczy, których niekoniecznie słuchacze, którzy nie widzieli, chcieliby się dowiedzieć. Dokładnie, ale wróćmy do aktorów i do tych takich kilku rzeczy, które właśnie dzieją się wokół tego maratonu, maratonu tańca. Mamy kilka drobnych historyjek, ja może naprowadzę Was na te historyjki, a Wy coś o tych aktorach powiecie, bo jest sytuacja pierwsza, gdy zaczyna się film, poznajemy dwóch, wydawałoby się dwóch duchownych, ale okazuje się, że to są drobni złodziejaszkowie. Nie do, nie, do końca nie wiadomo kim oni są tak. ci ludzie. później poznajemy ekipę związaną z prowadzeniem całej imprezy czyli pana który jest konferansjerem na imprezie i, Tak i, i wokalistkę, która będzie śpiewać Jazz i śpiewem umilać te tańce poznajemy również młodego chłopaka, który ma problemy ze swoim byłym pracodawcą który jest powiązany właśnie z całą tą imprezą, bo yy, on się chce wypromować na tej imprezie, dając pieniążki jako nagrodę, żeby ludzie wybrali go na senatora. tak. Ale mamy tam jeszcze te dwie dziewczyny, czyli Monikę i, yy, jak Agnieszka. Chodzi, czy Monika, miała... i Monika i Agnieszka. Mo Monika i Agnieszka i, i... I to, jak, jak, jaki mają stosunek do, do siebie i do, i do swoich chłopaków, czy tam do chłopaka jednego wspólnego. E, mamy też księdza, który chce pomóc. Mamy też wątek ochroniarzy, którzy mają swój odrębny wątek, naprawdę. Mamy wątek y, no sporo jeszcze takich ojca, ten, jeszcze ojca mówię syna i matki. Tak, matki tak. no są jest sporo takich takich par, jak mówiłem, jest, jest dziwnie to wszystko jest jakoś pomieszane, wrzucone do jednego garnka, wszystko to się miesza i, i no, no jest, jest to dziwny film, taka jak podsumując, masakra. Taka ale... mieszanka wybuchowa normalnie. No ja specjalnie... No ale cyski są. Tak, oczywiście. Wszystkie. Ja specjalnie na margines zepchnąłem ten, ten wątek, który w tych wszystkich zapowiedziach filmu jest przedstawiany jako ten główny, czyli ta niby rywalizacja tych dwóch przyjaciołek, bo to tak, tak naprawdę nie widać tego aż tak mocno i, i w ramach tej nie karykatury właśnie jest to przedstawione, że one nagle zaczynają tak nie z gruszki, nie z pietruszki niby tam konkurować, nie tylko w konkursie, ale też o względy yy, jednego z panów, <śmiech> pomimo tego, że, że koniec filmu nas zaskakuje w inny sposób, jeżeli chodzi o tą... <śmiech> aktorkę, która... o tą postać, którą zagrała Olga Flecz czyli Monikę, bo... bo tam... no łączy się początek filmu z końcem, tak? W jakiś sposób. Mm -hmm. O, pacieczko. Jak ta wiatru bylna naszą głowę suszy. Ja to mi się w ogóle nie caskał, tylko od razu pogonił. No, jak Bolek pogonił Piotrka, to ten wyszedł jak przyszedł w jednej koszuli i w jednych gaciach. No, i z marynarką ze ślubu. No, mała strata! Coś ty Coś ty powiedział? Co zrobiłeś z moim synem? Czego ten twój piotr z naszej Monicy nie zrobił? Lepiej zapytaj. <grystanie> Daj spokój. Zaniosłem Monicy coś do jedzenia. No dobra, no to może co? No cię, ciężko, mogę, ciężko, yy... ciężko tak naprawdę coś powiedzieć o, o tym, co się w tym filmie dzieje i, i, i, i dokąd to zmierza. Yy, no, łatwiej nam będzie spoilować na pewno. Zdecydowanie. Mhm. Ten film trochę wygląda tak jakby... Bomba wybuchła, jak ktoś wszystko pozbierał to i wrzucił. Bomba w, wybucha w jakiś. Wybucha bomba w archiwum filmowym, i ktoś szczątki filmów wrzuca gdzieś do jednego worka. Potem robi z tego. Jak... Taśmy. No taśmę. Jest, jest mocne podejrzenie, właśnie, że Magdalena Łazarkiewicz próbowała zrobić film, który będzie dobry dla różnych odbiorców. Zrobiła taki misz no, z jednej strony sugerowała się jakimś tam y, kanonem kinowym sprzed x lat, z drugiej strony chciała zrobić y, film, no nie wiem, ala właśnie kino czeskie, przedstawiając tą prowincję. Chciała zrobić film dla różnych odbiorców, niby żeby każdy odnalazł coś tam ze swojego otoczenia, ze swoich sąsiadów, no ale to się niestety nie, nie udało. Moim zdaniem nie udało. No po prostu mm -hmm. tego było za dużo, a film jest spóźniony mocno. Bo może kilka lat temu by Czekam. był troszeczkę inaczej przyjęty, tak? Tak jak na przykład kiedyś pieniądze to nie wszystko, czy, czy, czy, czy to rancho, o którym ty wspominałeś, tak? Ono też jest przerysowane, ale jest zabawne przede wszystkim, a tutaj no miała być komedia, a jeszcze chciałem dodać, że w tym filmie jak na zwykły film, który nie aspiruje do na przykład do muzikalu, jest, jest, no, jest przeładowanie piosenkami. No tak. Za dużo. Jest, I to w całości te, te piosenki są śpiewane w całości. To nie jest, że jest jakiś fragmencik i, i jest koniec. Yy, są, jest w całości kilka, lub no, z, z około z sześciu-siedmiu piosenek jest zaśpiewanych wydaje mi się, w całości. Takie odniosłem wrażenie. Ja nie sprawdzałem tego, nie oglądałem tego drugi raz, ale. Takie odniosłem wrażenie, że tam całą płytę prawie że upchnęli. Hmm. Ja jestem inna Inna ja jestem Nie będę słodka Jestem inna Niż byś chciał Ty wiesz, że chcę nie udawać Pomiędzy nami Sprawa, czysto musi być Jak łza Chcę wolna być przy tobie. Inaczej żyć nie mogę. W złoty tacy nie potrafię, bo. Ja A co jeszcze możemy powiedzieć o pani reżyser? Czy y, zasłużyła się wcześniej, może jakimiś produkcjami? No, mi jeden film z jej, y, z jej dorobku utkwił w pamięci i to jest naprawdę dobry film ostatni dzwonek no w pewnych kręgach uważany za kultowy wręcz ten film w sensie. a nie widziałem, nie widziałem no genera generalnie, nie wiem, generalnie spotkałem się z taką opinią że ona porusza takie trudne tematy właśnie jakieś tam dorastanie, dojrzewanie klimaty młodych ludzi jest to siostra Gnieszki Holland taka ciekawostka, ciekawostka nie ciekawostka bo jest to rzecz, którą podają wszędzie a jak już jesteśmy, no i jak już jesteśmy, jak już jesteśmy przy Agnieszce Holland, no to e, gratulujemy e, nominacji, tak, do Oscara za film. Tak, dzisiaj, tak, były, dzisiaj nominacje. były nominacje. Czyli już zdradziliśmy, kiedy nagrywamy za film. W ciemnościach. W ciemnościach, tak. Na podstawie książki w kanałach chyba, tak, w kanałach albo w, kan w kanałach. Kanałach Wilna czy Lwowa, o Boże. Lwowa, no, Lwowa. No, na, na, te, na, temat, na temat filmów ciemności no. dużo dobrego słyszałem, między innymi to, że m, były takie. Starali się po prostu odwzorować naturalne światło, jakie panuje w kanałach, tak? Nie były te kanały doświetlone, jak to bywa w filmach, tylko żeby widz poczuł się, tak? Jakby w tych kanałach był. A jaki ten film jest, to się. Przekonamy, tak? Może omówimy kiedyś go w Kinomisiu. No na pewno. Ale wróćmy do maratonu tańca. Jak byśmy mogli to ominąć? Wróćmy do maratonu tańca. No dobra, głosujmy może. Tak, głosujemy. Papa. No ja jestem. No nie no, nawet nie poleciłbym tego filmu chyba ludziom na zabicie czasu. Można go obejrzeć w przypadku, tak? Jeśli już totalnie nie wiecie co macie ze sobą zrobić przyciskacie po kanałach, nie ma nic innego a akurat zaczął się film Maraton Tańca to ostatecznie możecie go obejrzeć ale ja go wam raczej nie polecam Ar, Arku, arku. Aha, ja, ja, ja ja powiem, ja w opozycji do, do papy y, jestem na tak ja przy, y, dlatego, że mnie nie bolały zęby, jak oglądałem ten film, ja się nie nudziłem oglądając ten film. Fakt, że to jest dziwny film, naprawdę dziwny i, i, i jak się kończy ten film, jak zaczynają się napisy końcowe, no to na głos można powiedzieć naprawdę te what the fuck, ale, ale mimo wszystko jestem na plus. No, no to teraz kolej na mnie, no to ja też zdecydowanie na nie jestem. Jest... Raz, że, że jest bardzo jakiś taki przesadzony ten film, a dwa, że jest przesadzony, jeżeli chodzi o właśnie tematykę, a dwa, że jest taki bardzo chaotyczny, że generalnie nie wiadomo, gdzie jest wątek główny, o co tu chodzi, kto jest zły, kto jest dobry, jest, no jest taki misz -masz, albo groch z kapustą, jak to moja pierwsza żona mówi, obojętnie. Więc... Ja na nie. No jeszcze dodam, że co mi się jeszcze podobało, bo teraz mi się przypomniało, że chciałem to powiedzieć, a zapomniałem. Mi się bardzo podobała w tym filmie i to na duży plus charakteryzacja postaci. Je są naprawdę wzięte takie gęby w tej wsi i główni bohaterowie też są tak fajnie charakteryzowani, bardzo wiarygodni. Według mnie, jeżeli chodzi o charakteryzację. Nie mówię już o ich wypowiedzi i sposób zachowania, ale, ale no charakteryzacja... Wydaje mi się, że była tu na super, świetnym poziomie. No dobra. To co? Spoiler. Spoiler. Przypominamy, że w naszym maratonie mogą brać udział tylko pary. Ale ponieważ pan jest pierwszy, to w drodze wyjątku otrzymuje pan od nas numer jeden i zgodę na taniec solo. Danusia, jedyneczka dla tego pana. Brawa, wielkie brawa. No także spoilerki, tak? Teraz... Yy... Mówmy o tym, co nam się nie podobało. Możemy teraz jechać, co nam się bardzo nie podobało. No to ja już mówię, na pier pierwszy ogień. Lub co się Pierwsza podobało. Pierwsza scena, gdy wsiadają e, tak zwane mohery do pociągu i widzą e, tych naszych bohaterów e, w tych, e, w habitach, zaczynają e, śpiewać religijną piosenkę, co jest w ogóle no, abbe, abbe. tak. Abbe. Ja myślałem, że oni zaśpiewają za Waterloo ta, ta, ta. No aby. <śmiech> Czy jak to tam leciało Później, e, co jeszcze mówiłem? Aha, combine, Kombine, że ta gosposia e, księg, księdza przyjechała kombineem na, na plac i kazała podłączać siłę do kombajna nie no były, były, takie, były takie akcje dziwne że no, ten film czasami no, wychodziły takie braki w tym filmie prezes który funduje nagrodę główną dla, w konkursie tańca 50 tysięcy i samochód terenowy w jakiejś tam loterii fantowej jeździ starą BMW nie tylko po to żeby babcia mogła kombajnem potem tą BMWicę zgnieść nie? no ale to on bardzo wyglądał słabo w tej BMWicy naprawdę no. no, co no. to powiadasz, 7 się do dziś dnia ładnie prezentuje. Tak jak, <śmiech> no kurde, ale wiesz, to jest tani samochód. No sobie. tak, no to, dlatego tani, żeby go można było skasować kombajnem, nie? Podejrzewam, że a szóstki no. 2007 rok by tam nie wystawili pod ten kombajn, nie? Bo wtedy budżet filmu musiałby być troszeczkę większy. No i, no i to tak przede wszystkim. Tak, jak mówiliśmy, że, że jest bardzo dużo naciąganych wątków, no to, to jest tak. E, skorumpowana władza, e, polityk. To naciąga, naciągany? Na, znaczy no. przerysowanych, mówię. Przerysowanych. No, no, aha, Oczywiście nie, wszyscy tak, muszą tak, pić tak. gorzałe na umór. Tak. Tak, łoją ostre. Skorumpowana władza, skorumpowana e, e, dyrektorka szkoły, e, Później ten y, cały prezes, tak, który chce być radnym, przekupuje tutaj, w ogóle organizuje ten cały festyn. E, senatorem. Tak, no, senatorem. Później samotna matka z dzieckiem. E, ksiądz, który zaleca się do, do tej, do zakonnicy. E, co? Młode kobiety z dziećmi które nie wiedzą, kto jest ojcem dziecka. No patologia na, na patologii normalnie. No jest, jest jest taki obraz tej wsi naprawdę taki przerażający. Ja na początku obejrzałem, oglądałem ten film, no to byłem przerażony i wiedziałem oczywiście, że, że to jest przerysowane, ale, ale wiesz, coś tam mi pikało, kurze. jeżeli to nawet w jakimś fragmencie jest prawda, że tak wygląda polska wieś, no to kurde, no ja nie, nie znam polskiej wsi, także nie mogę nic o tym powiedzieć, ale mówię, no widziałem już w kilku właśnie produkcjach podobne rzeczy, podobnie przerysowane, ale no tu jest aż naprawdę to aż śmieszne. No, co, co jeszcze? Przemoc, tak? Przemoc, bo ten Krystian, ten tak, został, miał połamane nogi E, przez tego prezesa, tak? Przez ochroniarzy prezesa. Tak, ochroniarze, ochroniarze kurczę, którzy e, kontrolują całą, całą imprezę z samochodu i z kamery, tak? Którzy nagry nagrywają wszystko. Mnie najbardziej rozbroiła ta sytuacja z tymi złodziejaszkami, którzy e, nagle się okazało, że jeden ma jakiś, no nie wiem, czy, czy to dar czy, czy co, no coś właśnie, co z to jest chodziło, nie tak no mi, czy oni byli aniołami czy byli diabłami, czy byli kurczę, rediestetami cholera no, wie i, no, w i, w, i w ostatniej scenie yy, uciekające jakieś kropelki jakieś pyłki, jakieś proszki coś co wygląda coś co miało te, nie wiem te, te imitować dwa razy. tak, a tylko co to miało imitować to wyglądało jak scena z, z zielonej mili no tak, tak, to było właśnie to no po prostu komizm mnie to wbiło totalnie w fotel i powiedziałem nie no, to, wow, what the fuck is it no i by, jeszcze był wątek raczej znaczy, motyw, że jak ci ochroniarze oglądali te kamery na podczerwień tak, wszystko na zielono, a oni byli tak, w takiej poświacie, tak na niebiesko, tak. Na niebiesko tak. No, ko, ko, kom, komizm, no po prostu no to, do, no, to no to dobra, przy, przyjmij Przyjmijmy, że, że, są, że byli aniołami, to dlaczego okradali, tak? A znowu, jeżeli byli jakim... I to znowu, znowu, jeżeli, i to znowu jest... No i to znowu jest jakieś... Jakieś, nie wiem, nawiązanie do, do innego filmu. Tam był kiedyś taki film Aniołowie o brudnych twarzach, tak? Też byli dwóch złodziaszków przygranych za księża i za, księdzy, za księży. No, a teraz popatrzeć, pop, popatrząc z drugiej strony, jeżeli byli na przykład jakimiś diabłami czy coś, to, to dlaczego ten, ten jeden uzdrawiał tych ludzi, tak? Bo Jeden był aniołem, a, a ten właśnie, co uzdrawiał, był... mu, musicie przyznać, że Dariusz Toczek, czyli Sylwusz, ten taki bardziej brudny, z, tych dwój, z tej dwójki był zrobiony idealnie, według mnie. No, po prostu taki brudas, że po prostu... 100%. no to on, on się nadaje, jeżeli jak, jak jeszcze zapuści ten zarost, no to ma taki ciemny zarost mm -hmm. do tego, tak. No, świetnie zrobiony był e, Sylwusz, tak zwany. E, teraz tak, jeszcze e, powiedzmy o, pios o piosenkach może, o taki jeden z głównych bohaterek, czyli e, Jessica. E, Jessica śpiewała piosenki, w podkładzie była dubbingowana, dubbingowana. Prawdziwe piosenki śpiewała e, jak tu wy, wygooglowałem, Oksana Pretko. I to było słychać. Agnieszka Podsiadlik, która gra Jessica miała głos taki ona ma taki głos dosyć niski. A Oksana Pretko ma całkowicie inny głos. Tak, śpiewa. taki zachrypnięty. Najbardziej to słychać w takiej scenie, no. w której ten chłopak zaczyna grać na gitarze i śpiewają razem jedną z tak. piosenek, i słychać to przejście, w którym. No przestaje śpiewać, a ja zaczyna mówić i na odwrót, kiedy przestaje mówić a ja zaczyna śpiewać, po prostu no. dwie, dwa zupełnie inne głosy tak jest to a jak, a jak wam się podobały te piosenki? mi się nie podobało bo, bo tak, bo one miały te piosenki miały za zadanie y, grać piosenki Disco Polo, tak? No, powiedzmy takie... Ale one nie były tam, takie, aż tam takie złe. Tam jest napisane, gdyby, że jakaś powiem wam, gwiazdka, gdy, żeby, gdy, Gdyby Disco Polo było tak, tak dobre jak te piosenki, no to byłoby, to by stało na dużo wyższym poziomie. No. A, powie, a powiedzieć Ci smutną prawdę o polskiej rzeczywistości, no. okazuje się, że ciągle no. Disco Polo to jest kopalnia kasy dla tych ludzi, którzy się tym zajmują. No tak, tak. No to ja wiem, Wiesz, niektórzy się z nich mogą śmiać, a oni po prostu w tym czasie robią kasę. I ktoś to ogląda, i ktoś tego słucha, mm. ale prawda jest taka, że najlepiej się ludzie bawią przy takich prostych dźwiękach właśnie, tak? Gdybyśmy teraz wypili wszyscy yy, to, co moglibyśmy wypić, to podejrzewam, że w po jakimś czasie byśmy też się przy tym bawili, tak? Hejsokoły by były. E, Hejsokoły no, a... by były i by, i by dobrze było, no. A co, co najlepsze, że... <laughs> Ten zespół dyskopolowy Bayerfull, tak Sły, e, słynna produkcja, to majteczki w kropeczki, tak? Przecież był w Japonii nagrywać płytę dla, dla Japończyków. W Chinach, w Chinach. w Chinach, A, w w Chinach. Chinach. tak. Oni zrobili wielką karierę no, oni w Chinach. W Chinach zrobili milion płyt no po nas sprzedali. Czyli się kręci, kręci się. czy wiesz, w Chinach sprzedać milion płyt, tak u nas 20, nie? No tak. Wstydzi się pani, że ze mną tańczył. Nie, nie, nie. Za synkiem. Chcę, żeby go chociaż mnie tak żywego zobaczył. Lekarz powiedział, że trzeba 12 tysięcy na same lekarstwo. Skąd ja mu wezmę 12 tysięcy? Nie tańczymy, proszę państwa. I nie zapominajmy, że w naszej loterii do wygrania jest wspaniały samochód terenowy. A w maratonie tańca 50 tysięcy złotych. Z gotówką! Dąbcie górą! Hej! Tak Dobrze. Więcej, to, to, do czego jeszcze tutaj przejdziemy może z takich ciekawostek yy, aktor grający tego Krystiana Krzysztof Skonieczny yy, jest jedną z osób, która była mocno zaangażowana w projekt Warszawiak nie ma oczywiście no ja, ja, ja tego aktora prędzej nie znałem ani z twarzy, ani nigdzie mi się nie rzucił no i postanowiłem poszukać jego dokonania i no właśnie też to czytałem. Projekt Warszawiak, czyli co to jest, bo ja nie... Był taki teledysk, nie ma cwaniaka nad Warszawiaka, czyli po prostu... A, a... tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. No, Potem podrabiany przez wiele, wiele, wiele różnych... E... no, się byłem... Będziemy... Osób. No, plagiatorów, a teraz ostatnio przez netie. Reklamy. Ale trzeba sobie powiedzieć yy, jedno, że to yy, udany był projekt, bo był pierwszy, to jest pierwsza sprawa, a druga, mhm. że po prostu wykorzystany dobry tekst, tak? No tak, a, te, a widzę w jego biografii, że zagrał również właśnie w tym filmie, który mówiliśmy, Agnieszki Holand, czyli w ciemności. Hmm. No, jest. W ogóle większość z tych młodych aktorów tak, rozpędza się. To taka rozbiegówka. Ja, ja tu sobie zapisałem, że to jest poligon dla tych młodych aktorów, granie w takich filmach. Tak, Będą mogli popatrzeć i dostrzec, gdzie jest błąd i następnym razem nie skuszą się na taki scenariusz, w którym jest mydło i powidło. No, widzę, że na, na ten rok ma... No, ale... Ale wam powiem, że ten film nie był bezbarwny. Ten film, ten film właśnie tak mi się w miarę podobał, podobał mi się z pewnych względów. To nie, nie podobało mi się z, z powodu ogółu, tylko podobał mi się taki, takimi fragmentami, które, które, które mnie, mnie bawiły, które mnie tam w pewien sposób urzekły. Ale, ale ten film nie był mdły. Nie, był. nie był. On po prostu był źle zrobiony, no tak. Mógłby być lepiej Zrobić. zrobiony, to by był... Mógłby gdzieś... Y, po, chodzi o to, że y, ten nacisk no. był na wszystko, y, a mógłby być zrobiony po prostu gdzieś jakimś, je, jakimś jednym torem, tak mi się wydaje, byłoby lepiej, gdyby pójść jakimś jednym torem, gdyby, gdyby naprawdę jednego bohatera jakiegoś naprawdę zaznaczyć tak. mocniej. Z, zapanować, zapanować nad dwójkę... tą, na tą całą no. fabułą, No, jest właśnie tak. Hmm. czy ten wątek Jessica no Jessica też miała taki by swój wątek piosenkarka niespełniona która kurczę którą, którą agent robi w Bambus ona śpiewa po takich właśnie festin, fest, festynach a tak naprawdę czuje się do dupy wykorzystywana i, i chciała być gdzie indziej ale musi zarabiać pieniądze. Ale... tu w, tych, w, tych, w tym filmie właśnie jest, wszystko się opiera na pieniądzach i, i pokazane są właśnie. Czy, czy do tych 50 tysięcy, czy do takich właśnie, czy zarabiając w taki sposób, a nie inny, czy jak ten. Ale za, za to cycki ma ładne. No, takie średnie. Oczywiście. Były piersi, nie było Wojtka Przoniaka, czyli 1. -1. No. Ja będę, ja będę obstawiał przy moim, moim zdaniu, ja, ben, ja będę namawiał do, mimo wszystko do obejrzenia tego filmu, niech każdy sobie wyrobi swoje zdanie, On, ten film nie jest zły moim zdaniem, jest, jest, jest powieprzony. No, no jest, no moim zdaniem jest właśnie źle zrobiony, no. jest, jest taki chaos, taki trochę niedokończony, zabrakło trochę, trochę fachu no a pani teraz zobaczyłem pani Oksana e, przypomniał sobie tytuł, bo tak szukałem tej Oksany Pretko, czy gdzieś ona, czy to jest jakaś znana piosenkarka bo nie siedzę w, w polskiej scenie no i nie jest znana <głos> <głos> ale ten, ale ona pochodzi z takiego zespołu z Torunia który się nazywa Toronto i znalazłem taką fajną piosenkę i nawet świetnie ona brzmi jak sobie chcecie tam e, wygooglować, się nazywa Every Little Thing no i polecam dosyć, I my się, wydaje mi się, że taka do spodobania się piosenka, bardzo ciekawy głos hmm. Także to mi się wybiło w tym filmie też o. dobrze, to ja teraz może uderzę znowu w inny ton i jak mówiliśmy o tych wszystkich młodych aktorach którzy tam się przewijali no to tak naprawdę w tle tego filmu nie ma za wielu takich aktorów, którzy mają jakąś tam ugruntowaną pozycję w polskim kinie, nie? Już tam, jeżeli chodzi o takich aktorów, no to Łukasz Simlat, tak? No tak. Pojawił się Topa, mhm. bardzo epizodyczna scenka. No ten Maciej Wierzbicki też jest dość znany, nie? Tak, tak, tak, oczywiście. Tylko właśnie, czy on nie jest bardziej znany z seriali niż yy, z filmu? No to jest serialowy Ale jest aktor, aktor dobry. Bardziej. No to tak Zmaczynam samo jak ten się. Leszek Lichota, tak? Chyba się... Tak, Leszek Lichota to jest typowo no, taki serialowy. Ostatnio właśnie też w Linczu chyba. No i, i grał e, I w świadku, na Wspólnej w bardzo długo. Grał. No i grał też ostatnio e, w tym serialu wojennym, czyli... oj Pol Czas nie, honoru? Polski. Yy, yy, honoru, honoru, co honoru? Czas honoru. Czas honoru. Czas honoru. jakie tak. powiązanie znalazłem Maciej Wierzbicki grał w filmie Uwikłanie, który omawialiśmy jako pierwszy z filmów kinowych. No tak, tak, zgadza no. się. No był tam tak. kierowcą. Tak. Nie, Wierzbicki, nie. On tam był tym pacjentem jednym na tej terapii. Tak, A no tak, co? zgadza się, tym tak, synem. Tak, dobrze, dobrze mówisz. No, no, dobrze. no dobra, no. już nie będziemy roz, rozwijać no. No. tego Co tu wiele filmu. mówić? Może jeszcze no. powiedzmy, co następne. Film jest mocno przereklamowany. No ja nie słyszałem o tym filmie nic, także nie wiem, czy jest to ale, ale przereklamowany. Jeżeli, tak, jeżeli zaczniesz szukać i drążyć, to oprócz tych wszystkich opisów, które nie do końca są zgodne z prawdą, to często ten film jedzie na tym, że jest tam napisany, że ten film zrobili producenci filmu Wesele i Dom Zły, tak? Mhm. Czyli ty sobie i, i robią tak. sobie, ale sobie strzelają w kolano w tym samym. I ty, z, i ty zakładasz, Bo... że będzie po prostu albo coś w tym klimacie, albo coś tak dobrego, mhm. a później oglądasz i stwierdzasz, mhm. że to po prostu w ogóle nie jest I... No, i porównujesz wtedy tak, do tego. Tak, ale to ma sens. jak się nie ma do tej rzeczywistości, tak? Oprócz, oprócz tam ubrania na przykład historii w tą prowincję m, i jakieś tam, no nie wiem, pokazanie osobowości ludzi przez pryzmat, nie wiem, pieniądza, jak w weselu, no, no, no nijak, nijak to nie pasuje do tego, tak? Czyli to jest, to jest błąd, no. nie? Ale ja spotkałem się też z tym, że ten film został podobno dobrze przyjęty. Premiera w ogóle była gdzieś w Japonii, tak? I bardzo dobrze został przyjęty. W Stanach dobrze przyjęty, także po prostu zastanawia mnie to, tak? Maraton Tańca. Tak, dokładnie. I zastanawia mnie, czy, mm -hmm. czy, czy, no nie wiem, no, ci ludzie nie orientują się, jaka jest rzeczywistość, i po prostu przyjęli ten film jako to, jak, jak, jak jest. No nie wiem, zastanawiam. No tutaj trzeba też powiedzieć o Oli Fridge, tak? Która ma znane bardzo nazwisko. I ale rola jej wypadała bardzo dobrze, moim tak. zdaniem. Ona się nadaje, co pokazała już w filmie e, wszystko, wszystko, co kocham, co kocham tak? Nie tak, omawialiśmy i... tego filmu, ale też bardzo udany film z zeszłego roku. Czy sprzed już... dwóch lat? Sprzed dwóch lat wszystko, już, ma, już ma za sobą tak... rozbite małżeństwo, bo jest teraz właśnie z reżyserem Wszystko, co kocham, czyli z Jackiem Borcuchem. <grym> <grym> no, ploteczki, ploteczki. Tak. To... E, ale podobało mi się ona w scenie jak ona tańczyła e, takie ruchy miała na no gęstwo. tak, tak, tak, było to była me, me, mega, mega tak, dobra dyskoteka jest. wiejska taka w remizie no idealnie wypadła w tej scenie no co no jeszcze tak bo tak krążymy krążymy, jeszcze zapomnieliśmy dodać, że cały ten film był kręcony w miasteczku, które się nazywa Dobromierz. W, właściwie to jest wioska, to nie jest miasteczko. Jak tak spojrzałem na, na Google map, to bardzo ładnie to wszystko wygląda. Dolny Śląsk. Urocze, urocze miasteczka. Urocze Dolny Śląsk, powiat jaworski. Mhm. No i na zdjęciach takich satelitarnych i na zdjęciach takich e, już obrazu, to wygląda bardzo uroczo moim zdaniem, te miejsce. Idealne właśnie do nakręcenia takiego filmu. No właśnie, tak, nie niskiem? przeszkadza. <grych> <grych> <grych> nie tylko, ale też i do może lepszych produkcji by się nadawało. On I ma jeziorko przy, blisko i, i jest, te, te, ta wioska jest taka zbita, w, widać w jednym punkcie. Nie, te, czasami bywają te wioski e, rozrzucone. I ma rynek Na rynku kości. To nawet u nas jest rynek no, Masz to w domu? No, ma, masz to w no, mi się tak. A ty rzadko, mieszkasz w rynku w ogóle, nie? Ja w Jak rynku to? nie ma, Market to nie rynek? No tak, dobra. <laughs> dobra, panowie, to co? Mówimy, jaki no film dobra. na następny raz i pewnie się pożegnamy no z naszymi co? słuchaczami, żeby Uliczymy, ich nie, zanudzić, nie? Powiedzmy jeszcze o może pracę, naszym słuchaczom, to, co następne. W kiepskim filmie, się gorzej tam przygotowali. Ciekawym. Nawet ciekawostek zawierający wywaliło nie, nie ma. Naszych słuchaczy kochanych, drogich. No Wszystkich no to co? dwóch. No nie I barmana. Hmm. Następny film to Dwa Ognie z 2010 roku w reżyserii i, i po scenariuszu Agnieszki Łukasiak. Tak. Czyli drogi słuchaczu, już dzisiaj biegnij do wypożyczalni, sięgnij po DVD z filmem Dwa Ognie. Dwa Ognie. Z którego roku to jest? 2010. 2010. No i dobrze. Jedziemy dwa, w dwa, zagramy w Dwa Ognie. We Trzech. W Kino We Trzech. No i prosimy o komentarze, bo słabo. Coś Już stanowi. w lutym. Zmuście się. No. Gości. Na, na gości. Po, na Google Plus. Na Google Plus był komentarz, y, że dlaczego nie omawiamy starych filmów? Więc wyjaśniamy raz jeszcze, że że nazwa naszego podcastu, czyli Kino Miś, to jest taki chwyt marketingowy a przewrotnie omawiamy tylko nowe filmy. No góra, no dwa lata. 2010 to już jest max. No, bo chcemy właśnie promować te nowsze filmy, a te wszystkie stare, kultowe każdy, każdy zna, więc nie ma chyba sensu o nich po raz milionowy mówić. Tak, albo chcemy wam powiedzieć, sorry, że kazaliśmy wam obejrzeć ten film, ale jest kupą, ale omawianie też takich filmów Dobra, jest, tak. e, jest dla nas dobrą zabawą, bo sięgamy po filmy, o, czasami zmuszając się do tego. Wynajdujemy sobie jakiś film, który, którego nie widzieliśmy w trójkę w polski i po prostu w jakiś sposób zmuszamy się do tego, żeby Zmuszają to obejrzeć. dzisiaj. Tak, na przykład dwa ognia. Ja przed nagraniem w ogóle nie słyszałem o tym filmie. Absolutnie. Zero. No, czyli mamy fajny film, którego... Raczej nikt ze słuchaczy nie, nie widział, więc będzie zaskoczenie. No, to żegnamy się już teraz naprawdę. Tak? Bo mnie przed tym rozłączyła. Przemka był, koty, koty już się posiłki. z nami żegnają. Piszczki tak, tutaj tutaj miałczą. Już piszą. możesz przemku wyciągnąć kota z poduszki. Wysłuchaliście <laughs> z podcastu Kino Miś. Mówił dla Was Łukasz Mocek. Przemek Szczepaniuk i Arek Trendowski. Zapraszamy do słuchania. Hej. Cześć. Pa. Nie warto mówić, bo coś śnisz? Wolę tu z Tobą być. Nie warto mówić, bo co śnić wolę tu stąd?